dwa to Peus, DJ i Ondran, you know, now oh, oh, oh, oh, oh, this You know our names oh, ja wchodzę na beaty nie spisuj mnie na straty Rap to na szczęście nie katyn Ja wchodzę na bieg i sram na autografy Puszczam rap przez majki staty Puszczam rap dalej Puszczam go przez kable wiem że gdy wejdę to zmienię rap grę Daję flow i płynie to Gdy wchodzę to pływam, pływam. Kojarz rad kurwa, gram prawie od przeszkola Ha, to jest tak, nie mówię, sprawdzaj, sprawdzaj Bo na tych panów sprawdzaj, czeka kwarantanna Jak gdy wchodzę, to mówię kurwa, nara Właśnie, wchodzę tu fajnie, właśnie